Bierzesz teraz tu, co ja ci nakręcam Nakręcam teraz hasło bierze do mordy Prewencja, policyjna kurwa lecz tak Prosto od serca. za to, że niesie ludziom życie Dymam ich na tym bicie, a mojego Serca bicie układa tak ty w zeszycie. Teraz daję rapem dżentow, a wy słyszycie I pięknie słuchajcie ze mną Ale osmisty grać, jak ta tacy to z A nie pierdolony majczek, jakiegoś główna Na haju, którego pełno w tym kraju, na Bieda wciąż twi a ty chcesz sprzedać mi raju Na twoim wideo, w którym kiepskie Stereo, nie jestem tu odczoraj, słyszę, widzę oraz wciskasz ten Git, możesz ty po swego dwora, a sześć jasna z mojego fora Teraz przyszła pora, by pokazać ci ubicie, którego nie dał ci życie I nie dał ci pisze nauczyła matka sam dałeś to wziąć z nich, teraz siądź Po szkodzie mądry bądź, wszystkich innych wisądź Tylko nie siebie, ty pierdolony zjebie Nie włączasz sen, braci, kiedy myślisz o niebie Ale braci sobie włączasz, kiedy jesteś w potrzebie Jaki dotycz z nie zostaniesz wodzie i chlebie w jaki walnie nie z góry, bo siedzisz się, nie wstydzisz Rób to co chcesz, jeszcze raz co chcesz bierz, jeszcze raz co chcesz rób. wedle usypany grób, Wedle życie po śmierci, a dla ciebie to śmierć. Poczekaj, kozaku, zobaczymy Gdzie ciebie lekko myślność tym razem góry wam mać zapędzi Czy nie w kozi róg? Jeszcze raz co chcesz jeszcze raz co chcesz bierz, grzesz kurę szczęścia bo mnie idzie dreszcz za każdym razem gdy pada na ciebie deszcz Większą zasypuje kasa to ludzka rasa Szlach roznosi ani kasa, Życie wykasza Jak ze i twarz i masz uwagę złapaz ale nie nie będzie za późno Chcesz się kurwa wyżycia akurat jak chcę to przeżyć, pamiętaj Musisz siebie wejść, Bo wszystko mogę ci spieprzyć A jak spręcze ci to co wtedy po cichu wyszedł Że nienawidzisz mnie, że chcesz, żebym zdech i Że jak będzie tak, to nie stanie się grzech Jak pole się chęt Pojawi się wytyczna zakleszczę cię kurwa w sidła Oblicza nachiesiłem już nie jedno, no bo taki jest zwyczaj, że jebany kisz zawsze pozostanie w kisze. Teraz ty brat wersych i uwierz tu nie zapypał Masz wątpliwość jak to rzecz Kolejści nie zrobi tego co najgorsze Bakcie złości nie zrobi nie, tak, nie, nie. Kolejny dzień przysiedł już mójowy humor odszedł Była lekka zjeba podczas czarnego nieba, teraz piękne, błękitne, a ja płynę z tym rytmem Tu dodam braciom wiary, i tam jakiś kurwo bysne A wersy w, w lynce OST bywają dobite Ten, kto ma wie, że miał okazję Już to przeżyć na damskich chujka i długo pistu leży Nie na damskich chuj bo nie ty kalno nie na damskich chuj każdy plus i minus ma swój strój stój jak kieru kręcisz, bo tak jak zakręcisz, tak później życie spędzisz Jeszcze raz co chcesz rób, jeszcze raz co chcesz bierz Wybierasz, chęś, pamiętaj, on jest śliski jak krysz A muzyka, bo to nasza liryka Bez warfnika, czy łza Dlatego mi wolę wolesz, nie dość Delektować się chmurą, taką skórą Budź się i znowu rano budź się Przemyj twarz i zobacz, zobacz co masz Wyjść, siłę wkładam w trening, tak jak serce wkładam w rap Pedal, szachmat, masz słuchacz tego, braci? Ty znika, ostruska liryka Znów z szacunkiem dla braci z chujem W dupę dla psów Rap ten, jak ten jak ma krzyć normalnie, nawet snach nam pozwala Na luzie, są w głośnikach są na murze, brzmi, nie sobą niesie Cały czas coś bani, ciągle pusta kiesze Też nie puste są te wersy teraz. Na Czy raz nagrywa, czy teraz to jarzysz? Wciąż z uśmiechem na twarzy Słońce ze zmaży na plaży Tak się wypoczywa, cały czas nagrywa Gręci chodzą krycia, konfidencie Obcinają każdy ruch, i w dupę społeczniakom Za nas wielki buch, za rap Za tdw, za LSO brat. Teraz już wiesz, że dzień piszę Nie dla kapuchy Cały czas się stara mi kołuję hekt na ruchy Tu wielkie buchy łagodzą stref Wiesz, od życia dużo bierz i dawaj Ja wkładam w to serce Mam włożyć więcej powiedz Nie milczysz jak w milczeniu obiec Nie wiesz od CB to wyś się kurwa tobie To wie co masz mówić, powiedz Co masz robić ruch? Prześciąganie królestwa, Sam sobie kopiesz grup powoli Chłopie, być sobą to nie boli, Szaj ten temat Narkotyka szukasz czego, ale tego tam nie ma Twoje życie, oparte na złożeniach fikcji Nutakuję w dupę dla policji Szymki, ze dla ulicznej koalicji Bez fikcji, bez krętów, z wybialonych skrętów, buch. kolejny Dobra, krok dla kurestwa LSO, szok 06 rok, wakacje Ten tekst jest zajebisty, Ci przyzazwyczaj tę tu rację, rację jeszcze, jeszcze raz, co chcesz lub Jeszcze raz, co chcesz grzeć mi mi mi Wysoko mięż, w siebie człowiek wiesz Wierzą moi ludzie, wierzę ja chęć W rap, rap i LSO skład